komyślna siostra Włodzimierza Perzyńskiego, także w magazynie Bardzo Kulturalnym. Obok Zbyszka Zamachowskiego wśród gości oczywiście pani reżyser Agnieszka Aglińska oraz Krzysztof Stelmaszyk. Jutro, tuż po 14.00, zapraszam Barbara Marcinik. Zapraszamy do reklamy. Trójka i Good Music zapraszają na niezwykłe wydarzenie muzyczne. Ajo. Trzy koncerty w Polsce. 17 lutego Warszawa Sala Kongresowa. 18 lutego Zabrze Dom Muzyki i Tańca. 19 lutego Poznań Arena. Patroni medialni. Trójka jej 1 AMS Plejada .pl, onet. Więcej informacji na www.goodmusic.com.pl Daj się oczarować muzyce Ajo. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radio. A bilet na koncertaju jeszcze w tej godzinie naszego spotkania. 1411: notowanie listy przebojów programu trzeciego na miejscu 15. No, niestety, spadamy, spadamy sześć oczek w dół. Po 12 tygodniach z 9 na 15 Human the killers. I did my best to